Autopromocja Tu program Drugi Polskiego Radia Minęła ósma Witamy w trzeciej godzinie Naszego spotkania Elżbieta Malinowska, Katarzyna Fitz-Williams I przed mikrofonem Marcin Pesta Będziemy z Państwem do dziewiątej Dziś jest środa 8 kwietnia 98 dzień roku. Słońce w znaku Barana zajdzie o 19:21. Dzień będzie trwał już 13 godzin i 25 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Cezaryna, Dionizy, January, Julia oraz Radosław Wszystkiego najlepszego, również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Romów, ustanowiony w 1990 roku w Jadwisinie, to także Międzynarodowy Dzień Miłośników ZOO, przypomnienie o roli ogrodów zoologicznych w ochronie gatunków. Pogoda Dziś sporo chmur, miejscami przejaśnienia. Poza zachodem kraju pojawią się przelotne opady deszczu, rano lokalnie także deszczu ze śniegiem, a w wyższych partiach Karpat śniegu. Temperatura od około 5 stopni na północy i w rejonach podgórskich około 8 stopni w centrum, do 11 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porwisty z północy i północnego zachodu. W Karpatach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne a przed nami w poranku barokowa aria pełna napięcia i poruszających emocji. Some Such... KONIEC! z opery Rodelinda. Jerzego Fryderyka Hendla śpiewał Andras Scholl, a towarzyszyła mu Akademia Für Alte Musik Berlin. W trzeciej godzinie poranka opowiemy jeszcze o ochronie najważniejszych produkcji polskiego dziedzictwa filmowego ostatniego stulecia. Początkowo restaurowano filmy w ogóle analogowo. Potem, kiedy pojawiły się możliwości cyfrowe, zaczęto restaurować filmy w formie cyfrowej. Teraz coraz nowsze technologie umożliwiają robić to coraz lepiej, prawda? Pojawiają się repremiery, klasyki. W 4K, już pewno zaraz w większej jeszcze rozdzielczości, za każdym razem początek to ma w oryginalnej taśmie. Zaprosimy też Państwa na Festiwal Kultury Kurdyjskiej, który rozpocznie się niebawem w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w Warszawie. Tymczasem jest 7 po 8. Przegląd prasy. Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu pojawiła się ponownie Magda Mikołajczuk. Witaj raz jeszcze. Dzień dobry ponownie. Co tym razem polecasz? E, tym razem o tym, co znaczy dopisek na faktach przy filmie czy serialu. O tym pisze Mirosław Pęczak w Polityce w artykule zatytułowanym Prawda ekranu. Albo inspirowane faktami, bo to też jest taki, taka formuła, której częściej teraz używają autorzy. Może taka bezpieczniejsza to, ła, o, tak, rzeczywiście. Ale jak pisze Mirosław Pęczak, w praktyce te fakty trzeba często poświęcić dla atrakcyjności fabuły i dramaturgii. I, i z tym się chyba z, zgodzimy, że są poświęcane te fakty. Tylko jakie reakcje e, takie sytuacje wywołują wśród widzów i na przykład wśród rodziny e, pierwowzorów bohaterów. Bo e, swoją opowieść Mirosław Pęczak zaczyna od serialu e, Macieja Pieprzycy Ołowiane dzieci, opowiadającym o wydarzeniach na Śląsku z lat 70. ubiegłego wieku. W 1974 roku lekarka Jolanta Wadowska-Król odkryła liczne przypadki chorób wśród dzieci mieszkających na robotniczym osiedlu w pobliżu Huty Metali nieżelaznych Szopienice. Z pomocą profesor Bożeny Hager-Małeckiej, dyrektorki Kliniki Pediatrii w Zabrzu, która rozpoznała u dzieci ołowicę, rozpoczęła akcję ratunkową i podjęła szeroko zakrojone badania nad chorobą. W marcu media poinformowały, że rodzina profesora Hager-Małeckiej zamierza pozwać producentów y, y, serialu za naruszenie jej dóbr osobistych. Według pełnomocnika rodziny profesor Hager-Małecka, jej grana przez Agatę Kuleszę postać ma w filmie zmienione nazwisko, została w serialu przedstawiona w negatywnym świetle, choć według pełnomocnika, tu cytat, w rzeczywistej historii ratowania chorych dzieci z co odegrała kluczową i pozytywną y, rolę. Do realiów, od realiów odbiega w ołowianych dzieciach także wizerunek głównej postaci Jolanty Wadowskiej, król rola Joanny Kulik. Już w pierwszych komentarzach wytknięto twórcom, że młoda lekarka przedstawiona jest jako osoba obca lokalnej społeczności, ekspatka, nierozumiejąca Śląska, zaskoczona niczym XIX-wieczny angielski antropolog opisujący afrykańskich dzikich. W rzeczywistości Wadowska Król urodziła się w Katowicach i ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu. Jak powtarzają znający tę historię Ślązacy, doktorka nigdy nie była postrzegana jako osoba. Obca. Następnie... Y Mirosław Pęczak analizuje wiele filmów i, i seriali opartych na faktach, czy inspirowanych faktami, m.in. Wielką wodę, Heweliusza, film Gierek, Jack Strong, czyli film Władysława Pesikowskiego o pułkowniku Kuklińskim i kończy w ten sposób ten tekst. Prywatne historie rodzinne wpisują się w zgiełk sporów o politykę i społeczną pamięć, która zawsze podlegała manipulacjom i całkiem doraźnym celom niezależnie od prawdy historycznej, w której obiektywne prezentacje mało kto już wierzy. Prawda ekranu, artykuł y, Mirosława Pęczeka w Polityce. Ja myślę, że najrozsądniejsze podejście to traktować serial jako inspirację, a nie jako źródło no wiedzy. No tak, ale mamy taką inspirację, y, y, inklinację do, do pytania, czy tak było naprawdę. Y, no tak, tak, jest, tak, jest coś w tym rzeczywiście. W gazecie wyborczej o ataku hakerów na Muzeum Uficji we Florencji. W cyfrowych korytarzach Uffici od miesięcy swobodnie poruszali się hakerzy. Przejęli archiwa, mapy kamer, systemy alarmowe i dane pracowników, a od dyrektora zażądali okupu. Włochy dopiero teraz dzięki dziennikarzom poznają skalę zagrożenia. Hakerzy od wielu miesięcy kopiowali, kasowali wrażliwe dane Włoskiego Muzeum Uficji we Florencji. Można w nim zobaczyć takie dzieła jak Narodziny Wenus, czy Wiosnę, Sandro Botticellego, Adoracje Trzech Króli, Leonarda da Vinci i Wenus z Urbino, Ticjana. Przestępcy wykasowali m.in. całe archiwum działu fotograficznego, czyli obrazy i dokumenty digitalizowane przez kilkadziesiąt lat. Włoskie media informują, że część danych nie uda części danych nie uda się odzyskać. Cyberprzestępców nie interesowały jedynie dzieła sztuki. Włamali się również do systemów biura technicznego i przejęli kody dostępu, hasła, systemy alarmowe itd. itd. Corriere de la Sera uzyskało od pracowników jednego z najwspanialszych muzeów świata dokładny opis tego, jak doszło do włamania. Cyberprzestępcy w systemie informatycznym oficji znaleźli słaby punkt, jakim był program zarządzający przepływem obrazów w niskiej rozdzielczości dostępny na stronie instytucji. I Bartosz Chlebowicz w Gazecie Wyborczej opisuje szczegóły tego ataku hakerskiego i także to, że jest pewien trop rosyjski, pewne podejrzenie związane z Rosjanami w tej sprawie. To w Gazecie Wyborczej hakerzy zaatakowali słynne muzeum. A w Dzienniku Gazeta Prawna o tym, że um, największa na świecie Federacja Organizacji Pisarskich, Europejska Rada Pisarzy wysłała list do Polskiego Ministerstwa Kultury i Ministerstwa e, Finansów e, w sprawie ustawy o ochronie rynku książki. Organizacja zrzeszająca ćwierć miliona autorów z 34 krajów popiera projekt ustawy o ochronie rynku książki e, i wzywa Polskę do podjęcia roli lidera e, zmian w tym e, w regionie. Ale Europejska Rada Pisarzy wyraźnie też podkreśla, że jednolita cena książki to tylko jeden bok szerszego trójkąta sprawiedliwości, jak to nazwano. Drugim jest odpowiednie wynagrodzenie autorów. Organizacja postuluje m.in. umożliwienie negocjacji zbiorowych dotyczących minimalnych stawek tantiem oraz opracowanie i publikowanie wzorcowych umów przez organizacje pisarskie. Trzecim elementem jest pełna przejrzystość rozliczeń, nie tylko w zakresie sprzedaży, książek drukowanych, ale też e-booków, audiobooków, tłumaczeń i adaptacji filmowych. Co, co, jaki wpływ ten apel Europejskiej Rady Pisarzy będzie miał na ostateczną ustawę o ochronie rynku książki u nas w Polsce? Zobaczymy. O tym pisze Martyna Mroczek-Kowalik w Dzienniku Gazeta Prawna. To ja tylko jeszcze dodam, że w 2025 roku co najmniej jedną książkę przeczytało 41 Procent Polaków powyżej 15 lat i to jest tyle samo, co w roku ubiegłym. Czyli stabilnie. Tak, tak wynika z najnowszych badań Biblioteki Narodowej, ogłoszonych wczoraj. A systematycznie, czyli to są te osoby, które czytają 7 lub więcej książek rocznie, to jest 7%. Czyli stabilnie, <głos> ale bez u, u, hura. Bez hura jest jedno hura, coraz większą rolę odgrywają biblioteki publiczne. Korzysta z nich już 19% czytelników. No bo to też miało wpływ na to fakt, że od jakiegoś czasu są też w soboty. Niektóre soboty A. biblioteki otwarte, więc to, za, to, to ma znaczenie. Za to spada popularność zakupów własnych książek, prezentów i domowych księgosbiorów. No i nie kupujemy chodzimy i wypożyczamy. Pożyczamy. Wypożyczamy albo od kogoś, od siebie pożyczamy. No też Z dobrze. prywatnych księgozbiorów. Trochę optymistycznie. Tak. Magda Mikołajczuk zaglądała dzisiaj do Środowych Gazet i Tygodników. Również dziękuję. No i polecamy samodzielną lekturę. To było skerco z Senat G. Moll na wiolonczele i fortepian Fryderyka Chopina w interpretacji Alisy Weilerstein, amerykańskiej wiolonczelistki cenionej za wyrazistość interpretacji oraz pianisty Inona Barnatana. Dziś jeszcze z tą artystką będą się mogli Państwo spotkać o 14 w koncercie w porze lunchu. Środowy poranek, 20 minut po ósmej, Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny, czyli FINA, rozpoczęła nowatorski program rozwoju metod zachowania i konserwacji taśm filmowych, zawierających najważniejsze produkcje polskiego dziedzictwa filmowego ostatniego stulecia. Projekt badawczy wsparła jedna z popularnych platform streamingowych, a o szczegółach prac wie więcej nasz reporter Witold Bach. Analogowe zbiory filmowe Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego to największy zbiór w Polsce oraz jeden z największych tego typu zasobów w Europie. Obejmuje około 2,5 tysiąca polskich filmów fabularnych, 100 tysięcy filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, 2000 animacji i 15 tysięcy kopii filmów zagranicznych. Dlatego rozpoczęte przedsięwzięcie ma przede wszystkim na celu wypracowanie metod ochrony różnego rodzaju taśm, mówi dyrektor Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tomasz Kolankiewicz. To jest program, bardzo szeroki program i bardzo innowacyjny program badań taśmy filmowej. To znaczy samej materii tego obiektu, na którym zapisywane były filmy i z których wyświetlane były filmy. Mamy w swoich zbiorach taśmy nitrocelulozowe, te najstarsze, najcenniejsze nasze zbiory oraz tak zwane taśmy aceto, czyli ta nowsza technologia, która upowszechniała się w latach 50., -tych, 60., -tych, już nie tak łatwo palna i te właśnie materiały będziemy poddawać badaniu. Będzie to badanie, choć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 taśmy filmowej. Myśmy takich działań nie prowadzili. Teraz pojawiła się taka możliwość. Całość tego projektu jest rozpisana na kilka lat, także to są dopiero pierwsze kroki, które teraz będziemy stawiać. Mam nadzieję, że dzięki tym ekspertyzom, badaniom będzie nam łatwiej zachowywać polskie dziedzictwo filmowe dla następnych pokoleń. Taśmy filmowe będą badane przede wszystkim pod kątem tego, jak w przyszłości je bezpiecznie konserwować i przechowywać, wyjaśnia Monika Supruniuk, zastępca dyrektora FINA do spraw zbiorów analogowych i infrastruktury. Bardzo byśmy chcieli zbadać właśnie kwestie związane głównie z degradacją, z tym jak taśma filmowa się rozkłada, aby móc stworzyć również sposoby radzenia sobie z tymi procesami, czyli po prostu z jednej strony będziemy badać i skład chemiczny, który nam powie właśnie jak ta taśma była kiedyś produkowana, jak się rozkłada, ale z drugiej strony również będziemy też próbować wdrażać rozwiązania, które mają jakoś stabilizować tę taśmę powstrzymywać te procesy degradacji. Ale jeszcze oprócz tego, ten projekt badawczy będzie również dotyczył koloru w filmie, ponieważ też bardzo nam zależało na tym, bo wydaje nam się, że jest to jeden z obszarów mniej zbadanych obecnie, żeby spróbować pogłębić wiedzę dotyczących barwników, tego jak one się starzeją, ale również tego jak były one pokazywane, jak filmy barwne były pokazywane i w jakich technologiach, ale też przy pomocy jakich urządzeń, aby móc później już w wersji cyfrowej, jak najbardziej sposób zbliżony do tej takiej pierwotnej formy, je prezentować współczesnym odbiorcom. Więc mamy jakby trzy obszary. Pierwsza faza prac może objąć około 100 taśm z różnych okresów. Na początku chcieliśmy wyłonić jakby najbardziej reprezentatywną liczbę, bardziej pod kątem różnych technik filmowych. Dlatego, jeżeli chodzi o samochronologię, to taśmy będą reprezentować tak naprawdę takie najważniejsze zjawiska technologiczne w kinematografii, czyli pierwsze taśmy nitrocelulozowe, czyli to łatwopalne i związane z tym zagadnienia związane z ich degradacją, pierwsze systemy barwne, zwłaszcza w kontekście filmów, które były ręcznie malowane, ręcznie barwione. Są to filmy z początku XX wieku, z lat dziesiątych i to jest taki temat, który też chcielibyśmy zgłębić, czyli spadać głównie barwniki, które w jakimś stopniu też wpływają na degradację bądź przeciwdziałają degradacji taśmy filmowej. Chociażby film Przygoda na Marysztacie, czyli taki pierwszy film barwny w Polsce, czyli te problemy związane z systemami barwnymi w naszym regionie, które były trochę inne niż na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Ale też chcemy spróbować zgłębić tajniki taśm magnetycznych, czyli tak naprawdę od samego początku kina aż do lat 90. XX wieku. A Tomasz Kolankiewicz, Podkreśla, że dokładne zbadanie taśm filmowych będzie miało fundamentalne znaczenie dla przyszłości tych nośników. Film, tak jak każde dzieło sztuki, ma swój oryginalny nośnik. Teraz często, ponieważ oglądamy filmy w formie cyfrowej, no wydaje nam się, że to jest tylko ta emanacja, którą widzimy na ekranie. Natomiast warto pamiętać, że jest ten oryginalny nośnik w przypadku filmu, tak samo jak w przypadku malarstwa. Jeżeli chcemy zająć się prawidłowo konserwacją sztuki w postaci obrazów, no to uczymy się jak przeciwdziałać degradacji, farby, podłoża, na którym namalowano obraz i tak samo dokładnie jest z filmem, to znaczy te oryginalne negatywy, oryginalne taśmy filmowe, to jest zawsze ten pierwszy nośnik. Jeżeli chcemy potem przystąpić do restauracji filmu, to za każdym razem skanujemy negatywy, dlatego, że technologie restauracji zmieniają się. Początkowo restaurowano filmy w ogóle analogowo. Potem, kiedy pojawiły się możliwości cyfrowe, zaczęto restaurować filmy w formie cyfrowej. Teraz coraz nowsze technologie umożliwiają robić to coraz lepiej, prawda? Pojawiały Repremiery klasyki w 4K już pewno zaraz w większej jeszcze rozdzielczości. Za każdym razem początek to ma w oryginalnej taśmie. I dlatego tak ważne jest zachowanie tych oryginalnych nośników. W ramach projektu, badaniami i konserwacją zostaną objęte m.in. niemal stuletnie filmy w reżyserii Aleksandra Herca. Bestia oraz jego ostatni czyn z 1917 roku, Mocny człowiek z 1920 roku, Henryka Szaro, adaptacje powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z Nachor z 1937 roku w reżyserii Michała Waszyńskiego i z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ponadto specjaliści z FINA podejmą pracę nad tak kultowymi tytułami jak na przykład Ostatni etap z 1947 roku w reżyserii Wandy Jakubowskiej, a także nad wieloma późniejszymi arcydziełami polskiej kinematografii. Myślę, że to ważny moment dla ochrony polskiego dziedzictwa filmowego. Inicjatywa FINE no, pokazuje, że te nowoczesne technologie mogą skutecznie wspierać ratowanie klasyki kina, w tym przypadku polskiego kina, od znachora przez faraona po ziemię obiecaną. Fragment czwartego koncerto Grosso Arcangela Corellego w nagraniu zespołu specjalizującego się w wykonawstwie historycznym Verita Barok. Koncert tego zespołu z października ubiegłego roku z Etlingen będziemy dziś dla Państwa odtwarzać na naszej antenie o 20:00 w Filharmonii Dwójki. Tymczasem minęła 8.31. Gość poranka dwójki. W studiu Polskiego Radia w Krakowie jest dr Joanna Bocheńska, kierowniczka pracowni studiów kurdyjskich Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w Warszawie już niebawem rozpocznie się Festiwal Kultury Kurdyjskiej. Wydarzenie, które przybliża zarówno kino, jak i też współczesne doświadczenia Kurdów. W tym roku festiwal pokazuje historię osób spoza kurdyjskiej wspólnoty, które wspierały Kurdów i sprzeciwiały się opresji. No i kino staje się tu takim narzędziem opowieści o Solidarności. Skąd pomysł, by właśnie takie historie uczynić w tym roku osią programu? No jest Nasz festiwal jest drugim wydaniem festiwalu, który zaczęliśmy rok temu i który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. I w tym roku przesunęliśmy go na wiosnę. Kurdish Sun in Spring, Warsaw jest taki jest tytuł naszego festiwalu w tym roku i pod podtytuł to kurdowie i inni, dlatego że właśnie ideą jest zwrócenie uwagi, że kurdowie nie, nie są, nie zawsze byli porzucani tylko przez innych, jak głosi powtarzane przez wszystkich takie powiedzenie, że nie mają przyjaciół oprócz gór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 Hmm, które albo będą gośćmi naszego festiwalu, jak reżyserka Sharza Tarshadi, która oczywiście nie może dzisiaj mieszkać w Iranie i, i jest irańską reżyserką robiącą filmy o kurdyjskich kobietach hmm, mieszkającą w Kanadzie. Albo postać Ismaila Besikci, e, e, słynnego socjologa tureckiego, który za sprzeciw wobec kłamstwa nauki państwa tureckiego o Kurdach przesiedział ponad 11 lat w więzieniu. Dzisiaj jest no, już schorowanym starszym panem, ale wciąż bardzo przez Kurdów szanowanym i kochanym. I ten film Nasz Ismail właśnie o tym opowiada. Czy wreszcie trzeciego dnia, czyli w niedzielę 19 Kwietnia. Chcemy opowiedzieć też o rzeczywistości Rożawy, czyli tego kantonu kurdyjskiego w Syrii, o którym większość z Państwa na pewno słyszała, to był też taki jeden z pierwszych regionów, który przyniósł kurdom, międzynarodowe zainteresowanie. E, zwłaszcza e, tutaj aktywizmu młodych ludzi. E, wielu ludzi udało się tam, e, udawało się w ten region, żeby współtworzyć tą ideę oddolnej demokracji. Dzisiaj e, też e, ten region jest w opałach w związku z e, polityką e, nowej Syrii e, i dość islamskich władz, ale próbuje lawirować i, a, i jakoś przetrwać. My hmm. pokażemy no film... Dzisiaj, dzisiaj właściwie Blumigi, cały Bliski wschód jest w upałach. Oczywiście, że tak. Yy, tylko, no, dlatego chcemy pokazać go w różnych odsłonach mm -hmm, i w mm. różnych tych częściach, yy, gdzie właśnie kurdom najbardziej zależy na zmianie dzisiaj. I E, właśnie pokazać, że ta zmiana i to budowanie mostów e, jest możliwe, bo e, ono się e, w wypadku e, jakichś pojedynczych osób e, zadziało i właśnie e, ponieważ e, kino, e, media e, i to, co opowiadamy współtworzy tą rzeczywistość, więc tak ważne jest, aby także o tym opowiadać mhm. i pokazywać tą przestrzeń, i ten ostatni film też będzie opowiadał o właśnie arabskiej kobiecie, która się włączyła w ruch kurdyjski w Syrii, ale też opowie, i chcemy porozmawiać o tej rzeczywistości w Polsce takiego ruchu wspierania właśnie tej autonomii w Rożawie, który się rozwinął dzięki, e, dzięki właśnie Rożawie i jej ideom budowania oddolnej demokracji i współpracy wspólnot lokalnych. Dlatego e, no, e, uważamy, że, że dzisiaj e, rozmawiać e, o Kurdach należy też z ich sąsiadami e, i z tymi zwłaszcza którzy chcą słuchać i są otwarci na rozumienie tego, o co chodzi Kurdom, a nie chodzi im o rozwalanie rzeczywistości na Bliskim Wschodzie, tylko o zmianę, która dałaby możliwość partnerskiego współistnienia różnych podmiotów na, na Bliskim Wschodzie. I ten głos jest często uciszany. Często nie ma przestrzeni do medialnego istnienia, ponieważ mówi się głównie o wojnie mhm. i e, o militaryzacji tej całej przestrzeni Bliskiego Wschodu i dlatego bardzo potrzeba jest innych głosów. E, A i czy takie przesunięcie, opowieści. czy takie właśnie przesunięcie z perspektywy z opowieści o Kurdach na opowieści o relacji z Kurdami, e, czy to przesunięcie zmienia sposób, w jaki my myślimy o odpowiedzialności? Bez wątpienia tak. Dlatego, że przede wszystkim e, w Polsce można zobaczyć, że że budowanie takich mostów, że są takie osoby po tej drugiej stronie, którzy chcą tych Kurdów słuchać, bo często mhm. nawet w Polsce jest takie poczucie że strachu, że lepiej tego nie ruszać nawet w świecie akademickim i e, że Turcy na pewno nie będą chcieli e, słuchać tego, o co chodzi Kurdom na przykład. A właśnie Europa jest taką przestrzenią, gdzie to może się wydarzyć i to może się wydarzyć poza kontekstem wojny. I moim zdaniem tutaj jak najbardziej jest nasza odpowiedzialność, i żeby móc takie spotkania próbować inicjować, gdzie, gdzie ci ludzie mogą się spotkać poza kontekstem wojny i ideologii, które, które czasem no, niestety biorą głowy, i nie pozwalają wyjść poza pewną perspektywę. I film, który oferuje jakąś wyobraźnię moralną, przeżycia a, i pokazuje jakiś skrawek rzeczywistości, o której można rozmawiać, jest świetnym medium dla takiej takiego spotkania. A na ile Więc, to jest oczywiście na ile ważna mhm, tak. była dla Państwa różnorodność tych form, no bo film, film dokumentalny, ale jest też fotografia, jest muzyka. Na ile te różne formy były ważne w budowaniu narracji? No tutaj film jest na pewno podstawową e, narracją, ale ponieważ żadne e, kurdyjskie wydarzenie e, nie może odbyć się bez muzyki o tym wiedzą wszyscy, e, którzy choć trochę się, choć raz się z Kurdami zetknęli, więc e, naszym gościem będzie też cudowna Perwin Kaplan, która nam e, zaśpiewa. E, I to ta, ta, ta, ten właśnie wątek muzyczny Subtelny on ma wnieść to, co zazwyczaj właśnie muzyka kurdyjska wszędzie, wszędzie na Bliskim Wschodzie wnosi, pewien rodzaj lekkości. No i fotografia tutaj też będzie pokazana w formie takiej prezentacji. To będą też zdjęcia Szarza Tarszadi właśnie o kobietach kurdyjskich w wojowniczkach z pogranicza iracko-irańskiego. Oczywiście im więcej tych form i im więcej mielibyśmy możliwości, tym można by dotrzeć dalej. No ale są też oczywiście pewne możliwości finansowo-sprawcze, hmm. więc y, idziemy małymi kroczkami. W programie widać taką silną obecność kobiet i to też są takie kobiety, gdzie sprawczość tutaj jest ważna. Czy to jest zapis rzeczywistości, czy to jest taka świadoma bardziej decyzja kuratorska? To na pewno jest zapis rzeczywistości, bo y, y, kobiet kurdyjskie, ale i wiele innych kobiet y, na Bliskim Wschodzie i pochodzących z Bliskiego Wschodu dzisiaj jest y, głównymi, powiedziałabym, aktorami, na rzecz e, pokojowego rozwiązania i dialogu. I, i tutaj e, ten aktywizm kobiet, który myśmy badali też w ramach takiego międzynarodowego projektu przez pół e, roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, o aktywizmie kobiet i moralnych i kulturowych podstawach aktywizmu i tego alternatywnego obywatelstwa. On jest też tutaj takim punktem wyjścia, bo w zeszłym roku ten festiwal też odbył się w ramach jeszcze projektu związanego z tym projektem i też ten festiwal w tym roku jest pewną kontynuacją, więc na ten aktywizm kobiet kurdyjskich i nie tylko kurdyjskich dzisiaj chcemy zwrócić uwagę, bo jest to też coś, co umyka uwadze medialnej, bo oczywiście najczęściej trafiają w oko kamer bojowniczki, ale ten aktywizm jest szerszy i nawet same bojowniczki nie zajmują się po prostu wojną i walką, ale też innego rodzaju działaniami i na to chcielibyśmy zwrócić uwagę, bo to jest coś, o czym powinniśmy więcej mówić w mediach i w ogóle i mówiąc o Bliskim Wschodzie. To na zakończenie jeszcze powiedzmy, że w programie są też dyskusje no i ja myślę, że traktują je państwo jako taką równorzędną część wydarzenia obok tych projekcji i muzyki. Bez wątpienia tak, dlatego że moje doświadczenie tutaj z filmami bliskoschodnimi w Polsce pokazuje, że bardzo potrzebne jest jakiś rodzaj wprowadzenia i zwrócenia uwagi, uwagi na pewną tematykę zawartą w filmach symbolikę, sposób narracji, który pokazuje jakąś głębszą perspektywę. Bo czasem sam film nie wystarcza. On się porozumiewa, posługuje takim językiem i taką symboliką i takim kontekstem kulturowym, który nie jest łatwo odczytywalny. Dlatego takie wprowadzenie i oczywiście też rozmowa z samymi przedstawicielami różnych grup z Bliskiego Wschodu, bo to przecież nie będzie rozmowa Polaków z Polakami, tylko zapraszamy tutaj właśnie mhm. osoby z Bliskiego Wschodu jak najbardziej do współkształtowania i współbudowania tego festiwalu od samego początku z nami. Ma za zadanie właśnie otwarcie polskiego odbiorcy i dostrzeżenie, żeby można było dostrzec więcej w tej opowieści filmowej niż, niż czasem to się dzieje. Bo takie jest doświadczenie moje z wielu różnych pokazów i, i nawet dyskusji, na, na, w których czasem biorę udział, które są tylko z, tego, z tej perspektywy filmowej. Natomiast brakuje trochę wiedzy kulturowej, społecznej czy nawet politycznej, żeby dostrzec pewne niuanse i pewne subtelności w tych filmach i, i głębiej je odczytać. Mhm. To już na zakończenie i bym poprosił o krótką odpowiedź. Czy ten program tegoroczny, on bardziej stawia pytania, czy próbuje jednak w jakiś sposób formułować jakąś odpowiedź na, na te współczesne napięcia świata? No, myślę, że, że nasz festiwal i, i, i jego rozmiar zderzony z bombami lecącymi dzisiaj na Iran albo z bombami irańskimi uderzającymi w Kurdów w Iraku na przykład jest, musi pozostać pytaniem. Bo, bo czy możemy... <grym> czy mamy większą sprawczość. To jest oczywiście bardzo subtelny, cichy głos i, i pozostaje mieć nadzieję na przyszłość, że będzie można w jakimś momencie wrócić do rzeczywistości dialogu i rozmowy. Więc na pewno no, ten festiwal jest próbą, zaproponowania alternatywnej perspektywy, gdzie można rozmawiać, można i należy rozmawiać i można i należy pokazywać za pośrednictwem mediów kulturalnych właśnie, czy to filmu, czy literatury, muzyki, fotografii. Tą opowieść i o ludziach i o tym, na czym im zależy, aby pomóc w rozumieniu ludzi, siebie nawzajem. Natomiast no, biorąc pod uwagę rzeczywistość, jaką mamy obecnie, no to jest to myślę pytanie, czy, czy będziemy mogli do takiej rzeczywistości Taką rzeczywistość stworzyć i wykreować? Czy pozostanie to tylko w, swe, w sferze jakichś marzeń? Ale Aha. myślę, że tak jak Kurdowie od wielu dziesięcioleci niestrudzenie starają się donieść pewną informację do. Do, do świata, do tej globalnej przestrzeni i powiedzieć dlaczego, na czym im zależy i dlaczego. A tak i my powinniśmy dzisiaj być niestrudzeni w tym wysiłku na rzecz dialogu i pokoju i na rzecz głosu kultury. Który tutaj Bez którego e, ten dialog i pokój nie, nie mają szansy e, bycia właśnie głosu pokazującego złożoność rzeczywistości e, i, i wielość zapytań i konieczność e, tworzenia rzeczywistości na bazie właśnie tych wielu zapytań, e, wątpliwości, a niepewności i rozwiązań, które zadziałają na, na 100%. To nie jest yy, świat no nie prostych jest tak, recept. Yy, tak, prostych recept. O rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu Festiwalu Kultury Kurdyjskiej w Warszawie opowiadała dr Joanna Bocheńska, kierowniczka Pracowni Studiów Kurdyjskich Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wstęp na cały festiwal jest wolny, ale obowiązują wejściówki. My mamy dla Państwa wejściówki na cały festiwal. W tej sprawie czekamy na Państwa telefony 22 645 22 22. far Aburdak i Makmat Ensemble zespół związany z tradycją muzyki Bliskiego Wschodu przede wszystkim syryjskiej ale też szerzej arabskiej. Za 5 minut dziewiąta pora sprawdzić, kto dziś zdobywa naszą płytę tygodnia. Płytę wyjątkową, bo to też tydzień szczególny. Jerzy Maksymiuk, perfekcjonista. Na naszej antenie ten album w związku z jutrzejszymi 90. urodzinami maestro Jerzego Maksymiuka. Ten album trafi dziś do pani Elżbiety z miejscowości Brzeziny, a nagrodę dodatkową, krążek z muzyką kameralną Romana Palestra z przyjemnością wyślemy do pani Agnieszki Zgielniowa. E, gratuluję e, dzisiejszym zdobywczyniom. E, kolejna szansa na naszą płytę tygodnia e, już jutro, a środowy poranek dobiega końca. E, dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6. Katarzyna Fitz-Williams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. A na finał poranka Claudia Baranowska proponuje spotkanie brazylijskiej bossanowej z jazzową wrażliwością czyli Joao, Gilberto i Getz w utworze Double Rainbow. Through The misty raindrops has come to tell us it is spring. Look at the double rainbow. The rain is silver in the sunlight. A flitting fox is in the garden. Rain, sweet, loving mother rain that soaks the earth, that swells the stream, that cleans the sky, and brings the blue.